Deszcz może inspirować. Nie zainspirował i nagrywam. Tak, gwoli ścisłości. Prawdę mówiąc, to nie tylko deszcz mnie zainspirował. Jeszcze było przed chwilą jedno takie wydarzonko. Ale, ale do wszystkiego w swoim czasie dojdziemy. Wydarzonko zostało częściowo zarejestrowane. Hmm. Czekamy teraz na pociąg. Dokładniej. Jak już jesteśmy od początku tacy dokładni, no to pociągnijmy to jeszcze 30 sekund. E, dokładniej na ciapong. Wiecie jaka jest różnica między pociągiem a ciapongiem? Cholerka, no nie wiem teraz, czy już to mówiłem w podcaście, czy jeszcze nie. A najwyraźniej powtórzę. Otóż pociąg wyjeżdża od naszej domowej stacji, a Ciapong zawozi nas do domu. No, przecież to jest logiczne. E, nie możemy jechać w dwie strony tym samym. Tak, wbrew logice. E, tak więc czekając na ciapąg. I co chwilę słysząc ten niemiły, skrzakliwy głos pani z megafonu, który jest niesamowicie rozpraszał, także już nie wiem, co miałem mówić. Już wiem, dobra. E... Dwie możliwości są w takim czasie robienia. Jest ich więcej, ale ja miałem dwie. Dwie, takie, takie dwie. Mogłem słuchać sobie podcastów, bo sporo podcastów, kilka godzin temu dosłownie kilka godzin temu sobie wrzuciłem na odtwarzacz mój skorzystałem z usługi jaką jest katalog polskich podcastów świetna sprawa chłopacy wy co to zrobiliście mm bo dzięki temu sobie zasubskrybowałem sporo podcastów z ostatnich miesięcy. Dawno, e, nie interesowałem się nowościami, a teraz zamierzam nadrobić, nadrobić te niewielkie w sumie zaległości. E, mogłem więc słuchać teraz. Mogłem, ale stwierdziłem, że nie, że jednak nie. Posłałem sobie w pociągu, ile będzie coś słychać. E, bo... jeszcze... pomacałem się. Macanie się jest rzeczą... dobrą. Dobrą, a może się okazać rewelacyjną. Tak jak macniesz w kieszeń jedną, macniesz w drugą, o tak, no, no dla czystej przyjemności, no to możesz wymacać tam, tak, tyktofuuun! Na dworcu głównym jestem. Dworzec główny w Bielsku Białej. Chyba nie powinien się tutaj tak drzeć. Eee... Eee, więc wymacałem ten dyktafon. Skoro mam dyktafon, to czemu nie nagrać czegoś? Więc nagrywam. Nagrywam. Nagrywam. Trzeci raz to powiedziałem, czym się zdaje bo się zaciąłem a nie z tego dzisiaj będzie odcinek bez cięcia a montaże trochę zrobię żeby nikt nie usnął pada deszcz jak wspomniałem już wcześniej deszcz motywujący posłuchajcie deszczu to jest yy, parasol parasol mnie chroni przed deszczem i robi takie Takie, no, kropelki spadają na niego każdy wie, o co chodzi. Eee... Jak już zapewne wszyscy się domyślili to jest kolejny odcinek kompletnie z dupy. Jednak nie nagrywałem tak dawno lenistwo. Lenistwo akacyjne mnie dopadło. To rozleniwienie. No i miałem sporo innych spraw, które używałem jako wymówka. Dość słaba wymówka to była jednak. Nic nie publikowałem od tego dłuższego już czasu ile to będzie? Ło, wow, z dwa miesiące? Więcej? No, nie wiem, czy dwa. Dwa na pewno. Więc coś tak na rozruszenie opublikuję. Tym bardziej, że właśnie to wydarzenie, wydarzenie to... które było drugim motywatorem... do tego nagrania. A było nim... uwięzienie. Tak, uwięzienie. Ale to już posłuchajcie. Co zrobić, gdy zostanie się uwięzionym na drugim piętrze cudzego budynku budynku, z którym się ma tyle wspólnego, że kilka razy w tygodniu ma się w nim wykłady na kursie prawa jazdy. No, bo czasem tak bywa, że haniebny nauk korzystania z toalety wymusi pójście za potrzebą. I wtedy, jak ostatni z pracowników już wyjdzie, zamknie drzwi, zostajemy uwięzieni. No właśnie, no, no co zrobić? A no, najlepiej jest wrzeszczeć i drzeć się na całe gardło, żeby otworzyli. Gorzej, jeśli y, są szklane przedmioty dookoła, delikatne i ten przyrazliwy kwik, wrzask, zwał jak zwał no, mógłby spodziewać szkody. A pamiętajmy, że jesteśmy biednym uczniem. Wtedy najlepiej właśnie zadzwonić do kogoś, kto jest niedaleko, a jednocześnie na zewnątrz, kto jest wolny. Tak też się stało. Gwoj ścisłości. Ja byłem odbierającym, nie dzwoniącym. I to mi daje pełne prawo, żeby się nabijać teraz kolegi, co robię. Robię z lubością, obserwując go przez grube, szklane drzwi. Więc mi nic nie zrobi. Nie. Okropne. Nie patrzcie tak, Krzysiu, na mnie. Teraz wszyscy już wiedzą, kim jesteś więc jakby ktoś miał jakieś propozycje wyjścia stąd przypominam drugie piętro no to niech niech szybko powie bo nie wiadomo ile tutaj Krzyś będzie siedział do jutra do przyszłego tygodnia do przyszłego roku być może szybciej w komentarzach Zostanie dana jakaś propozycja sensowna. Skakać nie chcę to od razu wykluczamy. O, idzie pomoc. Więc zobaczymy, co będzie. Niestety z niej była pomoc, możemy się dalej nabijać. Nie trzeba uciekać. Jeszcze przed wściekłym <śmiech> nim. <śmiech> Zadzwoniliśmy też, no znaczy, uwięziony zadzwonił do biura. Pomoc ma przyjść za chwilę. To nie była pomoc, jednak za długo nadejdzie. Co mówisz, musisz się drzeć? Na jutro. Kasa? Co? Co pięć dni? Tak, jutro jest lekarz, tak. Doginny kolega, możesz iść kiedy indziej. Skoro już się nagrywa, to czemu mam nie pognęć dalej? <śmiech> a się już martwiłem, że mi braknie tematów. Yy, więc, więc, więc, więc... Może dobra zresztą odcinka, powiem jak się sprawa rozwiązała. Jeśli się, się rozwiąże do tego czasu, dobrze. Yy, koniec. Słuchacie Wsioka? Trochę przyspieszyłem, żeby mnie zanudzać. Jak to się określa ten zabieg, który teraz zastosowałem? Czas wsteczno przeszły. No, chyba tak. Bo nagrywam, nagrywam... Jestem w jednym wejściu teraz. W tym samym wejściu, w którym byłem na początku podcastu. Więc jeszcze nic nie przyspieszyłem. Nie przyspieszyłem odtwarzania. Ale tak zrobię, bo nie jestem pewien Jakie bzdury plotłem W czasie kiedy Nagrywałem relacje z uwięzienia Krzyża Biednego Stały się wdzieram i robię z siebie idiotę pośrodku dworca Kurde tam, tam jakieś panie się patrzą Ale co z innego peronu? Dobrze, że uciekłem na peron Przeciwległy mojemu Na samym końcu dworca Dygresja. dygresja. jestem złe Eee, tak na szczęście sprawa Krzysiowa zakończyła się średnio dobrze dla mnie no średnio dobrze dla mnie na szczęście taki paradoks bo został uwolniony po jakimś 20 minutach no Z 20 minut siedział w zamknięciu w klatce takiej, nie, nie w klatce to był korytarz no i przyszedł pan inny instruktor który włożył kluczyk do dziurki też fajna sprawa wkładanie do dziurek i otworzył wypuścił go wtedy musiałem się puścić sprintem po schodach żeby uciec przed jego kopem. No, uderzyłem się po drodze. Dlatego średnio dobrze dla mnie. Od bardzo, bardzo długiego czasu zapowiadam serię podcastów podcastów e, audiobooków o naszym opowianku, naszym w sensie moim i kilku kolegów pierwsza część wyszła wyszła bardzo dawno temu za drugą część no powiedzmy tak track i dźwięki mam prawie że gotowe więc za niedługo będzie za niedługo to jest bardzo dobre słowo w podcastingu bo ono nie zobowiązuje ale będzie kiedyś będzie kiedyś też jeszcze lepsze słówko dobra ee, zobowiązuje się oficjalnie jeżeli tylko głównej ścieżki nagrań nie zgubiłem jeżeli tylko ich nie straciłem, to całość opowiadanka, a będą tego w sumie cztery odcinki, czyli jeszcze trzy do publikacji, całość zostanie wyemitowana do końca wakacji. A, I tu was mam, bo nie wiadomo, czy takich tych e, moich wakacji, czyli no dla dzieci małych, czy dla dzieci średnich, co na studia chodzą żarcik ale mi daj panu asekurację nie wiem ile to się nagrywa bo źle sobie licznik czasu ustawiłem więc nie wiem też która jest godzina która jest a jeszcze jest czas nie muszę lecieć na swój peron żeby zdążyć przed odjazdem swojego pciapą nie pociągu, bo no, już mówiłem. A jeśli się tak powtarzam, w kółko plączę, nie wiem co powiedzieć, to najwyższy znak ostateczny, żeby kończyć. Kończę więc do usłyszenia za niedługo.